Wibracja 25. Pamiętaj o swojej wartości. Twoja samoocena ma duży związek z podnoszeniem twoich wibracji. Brnąc coraz głębiej w swoją podróż duchową, zaczniesz spoglądać na siebie w taki sam sposób, w jaki widzą cię wszechświat i aniołowie. Twoja wartość jest twoim prawdziwym obrazem. Pomaga ci uwierzyć, że na swojej drodze życia zasługujesz na rozwój i naukę. Gdy w to uwierzysz, zdobędziesz ogromną pewność siebie i pełen miłości i równowagi będziesz w stanie osiągać kolejne sukcesy. Patrz na siebie z uczuciem, to bardzo ważne. Najlepiej dokonać tego, patrząc na siebie oczami swojego anioła stróża. Twój anioł stróż kocha cię bezwarunkowo i nie ma wobec ciebie żadnych oczekiwań. Aniołowie kochają cię w każdej sekundzie. Zwracają uwagę na coś więcej niż Twój wygląd zewnętrzny oraz to, co ludzkość klasyfikuje jako próżność. Widzą jedynie światło Twojej duszy. Wibracja na dziś. Dzisiaj spojrzysz na siebie oczami swojego anioła stróża. Wiedz, że kiedy patrzy na Ciebie, nie dostrzega Twoich problemów zdrowotnych, stanu kąta i żadnych etykiet, które sobie przyporządkowałeś. Widzi natomiast piękne złote światło. Widzi istotę pełną potencjału otoczoną nieskończonymi możliwościami. Ujrzyj siebie jako złote światło. Jesteś nieograniczony na wszystkich poziomach. Uwierz, że jesteś kochany bardziej, niż mogą to wyrazić słowa. Dzisiaj podaruj sobie taką miłość. Uwierz, że twoje błędy są przeszłością i liczy się tylko chwila obecna. Wypowiedz następującą intencję. Jestem istotą bezwarunkowej miłości i światła. Jestem wypełniony nieskończonym potencjałem. Zostawiam za sobą błędy i wyzwania przeszłości. Dzisiaj wybieram szacunek do siebie. Szanuję to, że jestem duszą w ciele. Zasługuję na miłość w życiu. Dzisiaj ofiaruję sobie tę miłość. Podziel się wibracją. Dzisiaj decyduje się na przekazanie sobie miłości, na którą zasługuje.